Witam Was serdecznie drodzy przyjaciele, nazywam się Artur Ceroński i od pewnego czasu e, nagrywam takie nauczania e, pod tytułem Podstawy chrześcijańskiej nauki e, Dzisiaj mamy szósty odcinek tych nauczeń Jest to nauka o sądzie wiecznym czy też nauka o sądach wiecznych, jak mówi oryginał w swoich nauczaniach opieram się na liście do Hebrajczyków w szóstym rozdziale, w wersetach pierwszym i drugim. E, nauka o sądach wiecznych jest e, zapisana w wersecie drugim. E, chciałbym rozpocząć od listu do Hebrajczyków, dwunastego rozdziału, wersety od 22 do 24. Próbujemy zrobić to od tego momentu. List do Hebrajczyków, szósty rozdział. Przepraszam, list do Hebrajczyków, dwunasty rozdział. Dwunasty rozdział, wersety od 22 do 24. Lecz wy podeszliście do góry syjon i do miasta Boga Żywego, do Jeruzalem Niebieskiego i do niezliczonej Rzeszy Aniołów i do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga, Sędziego Wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. E, interesuje nas najbardziej ten tekst e, do Boga, Sędziego Wszystkich. A więc widzimy tutaj zapis e, dotyczący charakteru Boga, czy też mm, tych uwarunkowań Bożego serca. Otóż Bóg jest sędzią wszystkich. Bóg jest sędzią wszystkich. Jest sędzią wszystkich i wszystkiego. Bóg jest sędzią. Ja, ja w tym miejscu chcę zrobić pewną rzecz. Otóż chcę tutaj pokazać działania Boga działania Boga mmm, działania związane z sądami na przestrzeni wieków to będzie taki, taka, taka krótka tutaj dygresja e, i trzeba zrozumieć, że wszystkie sądy Boże które o których czytamy w Starym Testamencie, które były podczas starego przymierza Boga z ludźmi były wymuszone przez ludzi i poprzez ich zachowania. Co to oznacza? No musimy zrozumieć bardzo ważną rzecz na temat Boga. To, że Bóg jest sędzią wszystkich, to nie oznacza, że to jest sędzia, na, a jakby którego możemy obejrzeć z perspektywy ludzkiej. To nie jest ludzki sędzia. Boże sądy są wynikiem całokształtu, całokształtu Bożego, całokształtu Bożych działań związanych ze stworzeniem. Sąd to jest odpowiedź, pewnego rodzaju odpowiedź Boga na działanie stworzenia. Czyli tak jak stworzenie działa, tak Bóg odpowiada nie jest tak, że to Bóg e, sobie tutaj te stworzenie jakby nad tym stworzeniem w pewnym stopniu jakby kontroluje te stworzenie, panuje nad tym stworzeniem, kontroluje je, tylko to jest, jakby Boże sądy są odpowiedzią. Czyli Bóg tak musi, posłuchaj, to jest bardzo ważne, Bóg tak musi postępować wobec stworzenia, jak stworzenie e, jak stworzenie postępuje wobec Niego. To jest, to, jest, to jest ciekawa rzecz, bo On cały czas kocha to stworzenie, pracuje w cudzysłowie, żeby to stworzenie mogło inaczej funkcjonować, ale nie ma wpływu na, na wolę tego stworzenia. Mówimy o ludziach w tym momencie ale zasadniczo On odpowiada tak, jak stworzenie jak stworzenie, że tak powiem ukierunkowuje się w stosunku do Niego jaki ma stosunek do Niego tak On odpowiada temu stworzeniu i sądy Boże są odpowiedzią na działania stworzenia sądy Boże one są związane z działaniem ludzi wobec Boga rozumiecie? czy my tak mamy w cudzysłowie jak Działamy. I Bóg nie może inaczej. Nie ma czegoś takiego, że, że Bóg to jest taka postać, że ona, um, że ona ob ob obchodzi tak naokoło zasady, które On stworzył. Bo te zasady, które On stworzył, one są doskonałe i one powodują, że w ogóle to wszystko się nadal kręci, żyje i funkcjonuje więc jakby wycofywanie się z tych zasad jego, jakby on się zaczął wycofywać z tych zasad jakby zaczął obchodzić te zasady dookoła to to co się nazywa dzisiaj po prostu by runęło przyjaciele więc Boże Sądy one są w pewnym sensie, sensie automatyczne i w Starym Przymierzu one były yy, jakby yy, one, one były wymuszone te straszne rzeczy, które się działy one były wymuszone przez działania ludzi Bóg nie mógł inaczej Bóg nie mógł nie sądzić, ponieważ sąd jest częścią Jego osoby. Rozumiesz? Bóg nie mógł nie sądzić. Bóg, To jest niemożliwe, żeby ktoś mówił, no czemu tam Bóg to osądził? Bo nie mógł nie sądzić. Tak jak, widzisz, wrzucasz pokarm do, swojego, do swojej, wkładasz je do ust, pokarm wkładasz, on wpadnie do środka i ty nie możesz już nie trawić. Ty nie możesz teraz nie strawić tego pokarmu. Rozumiesz? Ale jesteś przecież człowiekiem, który posiada żołądek, posiada to jest wszystko twoje. To twój żołądek, to twój, to twój przemyk, to twoje, to twoje rzeczy. Ale nie możesz nie trawić. Tam wpadło i się trawi. Sądy, Bóg jest sędzią w swojej osobowości jest to jakby wrośnięte w Boga tak jak Bóg jest miłością tak Bóg jest sędzią to jest w Nim i teraz Bóg żeby uchronić ludzi przed tymi sądami swoimi przed tym trawieniem swoim On sam zszedł na ziemię jako Jezus i wylał cały swój gniew na samego siebie rozumiecie czym rzecz polega? Bóg osądził sam siebie w Chrystusie Jezusie, tak? Jakby zszedł na siebie jako człowiek i osądził sam siebie, ten wylał ten sprawiedliwy gniew sam na siebie, aby ochronić tych ludzi przed sądem swoim. Czyli On nie mógł ich nie osądzić. On musiał coś zrobić, żeby osądzić. Ten sąd się wylewał. Czyli ludzie coś robili nie tak jak trzeba i ten sąd automatycznie ich dotykał. Automatycznie. Bóg nie mógł zatrzymać tego, bo by musiał przestać być Bogiem. Rozumiecie o czym mówię? Żebyś przestał trawić, musiałbyś sobie wyrywać żołądek. wyrywać go. Bo pomimo tego, że on jest Twój, on stanowi część Ciebie, prawda? ale on po prostu trawi, bo tak jest, jakby... On, to jest jakaś jego, jego funkcja, ona jest dobra. Sąd jest dobry. Sądy są dobre. Ale dlaczego tutaj na, na samym początku chcę, chcę zrobić pewne, pewien standard myślowy w nas ustanowić? Chcę, chcę, żebyśmy zrozumieli, że to nie jest tak, że mógł, Bóg mógł nie sądzić. W Starym On musiał sądzić. Musiał, bo on był sądem. On był miłością i był sądem. Teraz, jak ludzie wchodzili w mentalność zła i robili rzeczy wbrew Bożym zasadom, które były dobre, to ten sąd automaty ich dotykał, okay? no ale widzimy tą dobroć Bożą, że ten Bóg, że Bóg, On schodzi na ziemię jako człowiek, On osądza ludzkość w Chrystusie Jezusie, prawda? Teraz co się dzieje dalej? Wiemy, że już On jest sędzią wszystkich i On w Chrystusie Jezusie osądził, czyli wykonał te działanie. Teraz tak. Patrzmy dalej, bo to jest bardzo ważna rzecz. Ewangelia Jana, piąty rozdział. Jak, dobrze, jak my dobrze pojmiemy temat sądów, to jesteśmy po prostu to idziemy jak, jak przecinaki w różnych dziedzinach życia. Ewangelia Jana, piąty rozdział, piąty rozdział, 22 do 23. Bo Ojciec, zobaczcie, tutaj już mamy nowe przymierze, jakby formuła nowego przymierza. Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. A więc jest napisane, że Bóg już jakby dzisiaj on nie uwalnia żadnych sądów jako, jako Bóg Ojciec, tylko On przekazał wszystkie sądy Jezusowi. I 26-27 czytamy w tym samym rozdziale. Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał życie sam w sobie i dał Mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Czyli teraz Bóg Ojciec, On wylewa cały swój sąd na Jezusa Chrystusa tam na krzyżu Golgoty, prawda? I On już mówi, ok, co do ludzkości nie ma żadnego problemu. Już jestem, już jestem w porządku z ludzkością. Ja ludzkość osądziłem w Chrystusie Jezusie i teraz On przekazuje temu zmartwychwstałemu Chrystusowi cały sąd cały sąd mówi teraz Jezu Ty jesteś sędzią tak? dostałeś w ciele osądzony umarłeś na krzyżu Golgoty a więc to wszystko już poszło do piekła ten temat jest zamknięty wstałeś z martwych i teraz masz prawo sądzenia sądzenia masz prawo sądzenia prawo sądzenia prawda? Prawo sądzenie. Teraz zobaczcie, co Jezus robi z tym sądem. To jest ciekawe. Ewangelia Jana, 12 rozdział, tym razem 47-48. 12 rozdział, wersety 47 i 48. A jeśli by kto słuchał słów moich, to są słowa Jezusa. A jeśli by ktoś słuchał słów moich i nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. I to jest numer Wszechświata. Zobaczcie, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, aby świat ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. A więc widzimy, że Jezus, który jest tym, który otrzymał sąd, on najpierw przyjął na siebie sąd, został osądzony w ciele, umarł, bo już jako osądzony musiał umrzeć, wstał z martwych, tak? I Bóg teraz mówi, to Ty masz teraz Jezus sądzić I Jezus mówi, dobrze, to ja wiem, co zrobię. Ja będę mówił moją, moją, moją prawdę, moje słowa, ja temu nadam wymiar życia, tak? I teraz każdy, kto tych słów nie przyjmie, to z automatu będzie sądzony. Ale więc ja umywam ręce, w cudzysłowie, mówię Jezus, słowa, które mówię, prawda, którą głoszę. Rozumiecie, co zrobił Jezus? Jezus Chrystus ustanowił Słowo Boże ostatecznym kodeksem sądu. Słowo Boże, słowa, które On głosił, to nie jest dziesięć przykazań ze Starego Testamentu, to nie są jakieś tam przepisy, ale to jest całokształt nauki. Jezusa Chrystusa, tego, co On zrobił dla nas i co On robi dla nas. Rozumiesz? Czyli to jest, co będzie sądzić człowieka. Objawienie, tak? Które zostało uwolnione przez Jezusa. Krótko powiedziawszy, Jezus powiedział, kto mnie przyjmuje, przyjmuje życie wieczne. Kto nie, będzie sądzony. Rozumiecie, o co chodzi teraz? To jest bardzo prosta rzecz. Bardzo bardzo prosta rzecz I ja teraz tak, w tym miejscu chcę pokazać cztery kryteria sądu czyli ludzie będą odsądzani według czterech kryteriów i teraz pierwsze pierwsze z tych kryteriów pierwsze prawo na podstawie którego człowiek będzie sądzony list do Rzymian 2.2 i czytam to z Biblii Gdańskiej bo tutaj przykład jest oryginalny, tutaj mamy jasny, konkretny przykład wiemy czyli do Rzymian 2.2 Biblia Gdańska, Biblia Biblii Tysiąclecia też możecie znaleźć ten oryginalny przykład Biblia Warszawska źle tłumaczy. wiemy, iż Sąd Boży jest według prawdy a, a więc pierwsze kryterium Sądu Bożego to jest według prawdy według prawdy Czyli realnie będziemy sądzeni według prawdy Bożej. Według prawdy. Prawda Boża. Tak? Będzie pierwsze kryterium sądu. Drugie kryterium sądu list do Rzymian 2.6. Drugie kryterium sądu. List do Rzymian 2.6. Który odda każdemu według uczynków Jego. Bóg, który odda każdemu według uczynków Jego. A więc drugie kryterium to jest według uczynków. A więc po pierwsze według prawdy, po drugie według uczynków. Po trzecie, trzecie kryterium List do Rzymian 2.11 Albowiem Bóg nie ma względu na osobę, czyli bez względu na osobę. Trzecie kryterium, bez względu na osobę. Nieważne, czy ktoś jest ostatnim... E, ostatnim rzezimieszkiem, czy ktoś jest e, jakimś tam biskupem, pastorem, papieżem, czy kimkolwiek, to nie ma znaczenia. Zapomnij o tym w ogóle, czy ktoś jest tam, czy ktoś jest politykiem, czy ktoś jest artystą, czy ktoś jest e, człowiekiem, e, który m, m, jakby ma takie wykształcenie, czy inne, e, nieważne. Trzecie kryterium, bez względu na osobę, i czwarte kryterium, List do Rzymian za 12, czytamy, e, przepraszam, 2.12, List do Rzymian drugi rozdział, 12 werset, bo ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa też poginą, a ci, którzy w prawie zgrzeszyli, przez prawo sądzeni będą. I do, dodamy do tego Ewangelię Łukasza, żebyśmy mieli jaśniejszy obraz. Ewangelia Łukasza 12.48. 12.48 jest napisane tak, lecz ten Komu, komu wiele dano od tego wiele będzie się żądać a komu wiele powierzono od tego więcej będzie się wymagać a więc widzimy czwarte kryterium według stopnia poznania poznania dostępnego sądzonemu a więc widzimy cztery kryteria na podstawie których każde stworzenie inaczej każdy człowiek zostanie osądzony czyli według prawdy czyli według przyjęcia prawdy lub nieprzyjęcia, według uczynków, We, bez względu na osobę i według stanu, czy tam stopnia poznania dostępnego dla sądzonego. Czyli każdy człowiek będzie osądzony według stopnia poznania, jaki mógł, miał możliwość przyjąć podczas swojego życia. Inaczej będzie... In, inaczej będziesz tak powiem, uwolniony sąd wobec człowieka, który nie miał poznania w jakiejś dziedzinie, a, a, a wobec tego, który miał poznanie, prawda? I teraz ruszamy dalej, przyjaciele. Rodzaje sądów bożych. I teraz tych rodzajów sądów bożych mamy siedem. Spełnia sądu. To jest siedem elementów jakby określonych w Słowie Bożym danych nam jako jako jakby takie światło w tej dziedzinie. A, I teraz pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz. List do Rzymian. List do Rzymian. Przyjaciele. Rozdział 8. Wersety 2 i 3. List do Rzymian. Rozdział 8, wersety 2 i 3. Bo prawo ducha które daje życie, w Chrystusie Jezusie uwolniło nas od prawa grzechu i śmierci. Albowiem, czego prawo nie mogło dokonać, w czym było słabe z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała. Ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. A więc pierwszy sąd już się wydarzył. Bo te siedem elementów, te siedem sądów prawda? Te siedem rodzajów sądów, one są rozpięte w czasie i w wieczności. A więc pierwszy sąd nad ludzkością już się wydarzył. Jest to sąd nad ludzkością wylany na Chrystusa. To jest to, o czym wspominałem wcześniej. Czyli Jezus Chrystus został osądzony przez Boga Ojca zamiast tak ludzkości. Czyli Bóg zamiast sprawiedliwego gniewu wylać na ludzkość, to sprawiedliwy gniew wylał na Jezusa Chrystusa, czyli na samego siebie w ciele. Rozumiecie, przyjaciele? Jezus Chrystus został osądzony za moje i Twoje grzechy. Ten sąd już się wydarzył i ten sąd jest nie do cofnięcia. A więc dzisiaj człowiek, który przyjmuje Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, z prostej przyczyny, nie idzie do piekła, bo przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela, bo to jest człowiek, który już nie będzie sądzony w tej kategorii i nie, nie pójdzie nigdy do piekła. Teraz następna rzecz. O tej rzeczy, czyli o tym drugim rodzaju sądu, który wydarza się obecnie. To jest bardzo ważna rzecz. Wydarza się obecnie. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian. Jedenasty rozdział. Wersety trzydziesty pierwszy i trzydziesty drugi. Tutaj jest napisane tak. A więc czyjecie rozdział, przepraszam, jedenasty. 31, 32. Coś innego chciałem przeczytać. Bo gdybyście sami siebie osądzali, nie podlegalibyście sądowi. Gdy zaś jesteście sądzeni przez Pana, znaczy to, że Was wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Dotyczy nas, jakby przede wszystkim ten 31. Gdybyście sami siebie osądzali, nie podlegalibyście sądowi. To to jest sądy Boże w czasie ostatecznym one się wyrażają przez samoosądzanie ludzi czyli przez nowe narodzenie przez system pokuty i nawracania się zobaczcie jeżeli byście sami się osądzili nie bylibyście sądzeni głosimy Ewangelię ludzie w nią wierzą albo nie ten kto w nią uwierzy ten sam się osądzi, czyli uzna się za grzesznika i przyjmie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Głosimy też prawdy już do wierzących ludzi. Którzy je przyjmą, nawrócą się z nich, prawda? To nie będą mieli zubożonych nagród w przyszłości w niebie. A więc widać wyraźnie, że sądy Boże w czasie ostatecznym wyrażają się przez samoosądzanie się ludzi. Bóg stwarza ku temu możliwości, Bóg daje ku temu wszelkiego rodzaju predyspozycje potem ludziom nawróconym, aby sądzić samych siebie, tak? Aby przede wszystkim rodzić się na nowo i to jest do, do wszystkich ludzi, aby potem e, czyli, czyli, czyli, e, czyli przyjmować Jezusa jako pana i zbawiciela, aby potem też e, nawracać się z różnego rodzaju patologicznych zachowań, kiedy nawet już jesteśmy nawróceni do Boga nawróceni z Bożego Ducha. To, to, to też, żeby też nawracać się, uświęcać się, prawda? Czyli my mamy, ustawicznie mamy możliwość sądzenia sami siebie. kto osądzi sam siebie, kto będzie osądzał sam siebie, nie będzie sądzony. Czyli kto będzie uznawał swoje błędy i przyjmował Boże, Boże rozwiązania, nie będzie sądzony, prawda? To jest bardzo prosta zasada. Zobaczcie, żeby nie tylko nie iść do piekła. Ale potem, nawet jak już się jesteś narodzony z Bożego Ducha, mieć dobre nagrody w niebie, to trzeba się sądzić samemu tu na ziemi. Każdy z nas, ja siebie mam sądzić, rozumiesz? Czyli ja mam się odwracać od patologii mojego myślenia i moich zachowań, i wtedy ja nie będę ulegał, e, ja wtedy nie będę zubożony na tym sądzie po nagrody i tak dalej, tak dalej. Będziemy za chwileczkę o tym mówić, tak? Ale to się wydarza teraz, i tutaj też muszę wtrącić bardzo ważną kwestię, że w ogóle nie ma czegoś takiego, prawda, jak to, że Bóg teraz kogoś sądzi. Tam różni ludzie opowiadają bzdury jakieś, że tam trzęsienia ziemi to są sądy Boże, że tam po, po wodzie jakieś to bzdety wszystko, że tam komuś coś się wydarza, to Bóg cię osądził. Ludzie, Bóg nikogo teraz nie sądzi. Bóg osądził Jezusa i zamknął temat sądów ludzkości w teraźniejszym wieku złym. Rozumiecie? Żadna zła rzecz, która się wydarza na ziemi, żadna wojna, żadne trzęsienie ziemi, żadna inna tragedia nie są autorstwa Bożego. To jest wynik działań ludzi tutaj którzy zamiast słuchać Boga, słuchają tego, tego bydlaka diabła i podejmują decyzje, które są decyzjami patologicznymi dla ziemi, dla historii, dla innych ludzi. Rozumiecie to, przyjaciele? Bóg nie sądzi, bo Bóg osądził, ok? Sądzić się mamy my, tak? Żeby, to to prosta rzecz, żeby Hitler chciał się osądzić, to by nie było II wojny światowej, tak? Żeby zechciał usłyszeć Ewangelię, która była głoszona z, zresztą z dużą intensywnością w tamtych czasach na ulicach Niemiec, tak? Nie chciał słuchać, w nosie to miał. Chciał brnąć w, w, w kanał diabelski i brnął, tak? Demony zrobiły sobie z niego użytek, okej? Okay? I do czego doprowadził, do, do, doprowadził wiemy, tak? Rozumiecie o co chodzi? Bo się sam nie osądził, tak? Sam się nie osądził. Ludzie pytają, czemu Bóg go nie osądził? A właśnie, są te pytania, bo Bóg się tym nie zajmuje. Bóg się nie zajmuje takimi rzeczami. Bóg nie sądzi w teraźniejszym wieku złym nikogo. Nikogo. Więc w ogóle nie myśl w tych kategoriach. Nie rozważaj tych rzeczy. Ale pamiętaj, że sądy Boże w czasie obecnym wyrażają się przez samoosądzanie się ludzi. Czyli poprzez przyjmowanie Ewangelii i nowe narodzenia z Bożego Ducha, tak? I następnie poprzez system pokut, czyli odwracania się od swoich patologicznych toków myślowych, tak? Czyli uświęcania się, okej? Okay? To jest to. A więc to jest, to jest to, co... Pierwsza rzecz to był ten sąd, który się już wydarzył, Prawda? I teraz mamy sądy, które się a potem mieliśmy sądy, które się, są, które się wydarza i teraz zaczynają się sądy, które się wydarzą Prawda? Czyli mamy trzeci rodzaj sądu trzecią, trze, trzecia, trzecia, trzecia, trzecia taka odsłona i tu się zaczynają sądy wieczne prawda? Sądy wieczne Pierwszy list Piotra 4,17. Od tego zaczniemy. Pierwszy list Piotra 4,17. Pierwszy list Piotra 4,17. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. Okay? A więc pierwszy sąd wieczny rozpocznie się od narodzonych z Bożego Ducha ludzi a więc będzie to sąd nad nowonarodzonymi z Bożego Ducha ludźmi, to jest sąd to jest sąd wieczny, pierwszy sąd wieczny i to będzie sąd przed Trybunałem Chrystusowym cóż to będzie za sąd i gdzie będzie Trybunał Chrystusowy a więc będzie to sąd w niebie bo ludzie narodzeni z Bożego Ducha, oni nie idą do piekła w ogóle. I nawet jeżeli nie robili rzeczy należycie, nawet jeżeli nie żyli należycie, to nie pójdą do piekła. Bo się narodzili z Bożego Ducha. A więc jeżeli narodziłeś się z Bożego Ducha, to musisz zrozumieć, że Ty idziesz do nieba. Ty nigdy nie pójdziesz do piekła. Nie bój się. Nawet jeżeli upadłeś, nawet jeżeli nie wyszedłeś z jakiejś patologii, z jakichś grzechów i, i, i, i potem umarłeś, to i tak nie pójdziesz do piekła. Tylko Ty zostaniesz osądzony przed Trybunałem Chrystusowym w niebie. Ale cóż to będzie za sąd? To będzie sąd ku czemu? Ku nagrodom. Halleluja. Miejsce i czas tego sądu. Będzie to sąd w obłokach, czyli tuż za bramą nieba. Będzie sąd, jest obszarem, będzie w obłokach. Nie? Tuż za bramą nieba. Ten sąd to będzie, to, to będzie moment, w którym będzie porwanie kościoła. Czyli ludzie, którzy będą wtedy narodzeni z Bożego Ducha, tutaj na ziemi, zostaną porwani z ziemi. To będzie ta, ten właśnie wielki transport, o którym nieraz mówię, że zostaną ludzie porwani z ziemi. Zostaną po nich ciuszki, ubrania, zegarki, biżuteria, proszę Ciebie telefony komórkowe, a oni zostaną podniesieni i znikną w obłokach, tak? Również w tym samym czasie na głos Trąby Bożej, Bożego Szofaru, zostaną wezwani z różnych obszarów nieba, tak? Ci narodzeni z Bożego Ducha ludzie, którzy umarli tutaj na Ziemi, tak? Będąc w Chrystusie Jezusie, i w swoim duchu i w duszy oczekiwali w niebie, w jakiejś części przeznaczonej, w części nieba przeznaczonej do oczekiwania, na to właśnie, co teraz się dzieje, czy na ten głos trąby anielskiej, i oni zostają zgarnięci, prawda? Przez, przez, przez, zostają ogarnięci, zostają wezwani oni przychodzą tutaj przed tą bramę nieba na te obłoki spotykają się z tymi, którzy zostali porwani z ziemi, prawda? i następuje tam sąd pierwszy sąd wieczny pierwsza odsłona odsłona sądu wiecznego sąd przed trybunałem chrystusowym kto ich tam będzie sądził? kto nas tam będzie sądził? Jezus Chrystus przez co? Przez swoje słowo. Tutaj, przyjaciele, tak to będzie właśnie wyglądało. Będzie to przed wielkim uciskiem. Będzie to przed okresem wielkiego ucisku. Czyli narodzeni z Bożego Ducha ludzie nigdy nie będą na ziemi podczas wielkiego ucisku. Tamto zostaną, yy, zostaną ludzie osądzeni, zaraz o tym opowiem, na podstawie swoich uczynków. ale więc to już będzie, to, to będzie sąd na podstawie uczynków. Tak? których dokonali e, będąc już narodzonymi z Bożego Ducha ludźmi, powtarzam. Bo wcześniejsze ich uczynki zostały zutylizowane przez krew Jezusa. I tutaj, przyjaciele, oczywiście też mamy konkretne zasady tego sądu, o których zaraz powiem, tak? Ale muszę Wam powiedzieć, że właśnie w tym miejscu już dostaniemy nowe ciała. To będą ciała uwielbione. Bo to będzie sąd y, dla nas w ciałach uwielbionych. Czyli ci ludzie, którzy Zostali porwani z ziemi, oni wtedy natychmiast otrzymają nowe ciała, uwielbione ciała. I ci, którzy byli w niebie, w duszach, w swoich duchach i, i, i duszach, gdzie ich duchy i dusze połączone w jakąś, jakąś tą formę bryły, one tam oczekiwały też dostaną nowe, uwielbione ciała. Ciała takie, jak miało, takie, ciała takie, jak było ciało Jezusa Chrystusa, kiedy wstał z martwych. To będą już uwielbione ciała, ciała wieczne, ciała niechorujące, niepsujące się, ciała, które są e, zupełnie inne niż mamy je dzisiaj. Oczywiście wizualnie będą wyglądały tak samo, tak? ale będą miały zupełnie inną formułę e, biochemiczną, zupełnie to będzie coś innego. To będą ciała... Jest napisane, że będą jako aniołowie, będą duchowe ciała, ale ciała jednak, prawda? I tutaj widzimy, że to jest pierwsza odsłona sądu, sądu nad nowonarodzonymi z Bożego Ducha ludźmi, sądu ku nagrodom, prawda? Zasady tego sądu. I teraz mamy tutaj kilka rzeczy z tym związanych, jak będzie ten sąd przebiegał, na jakich zasadach on będzie przebiegał. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział.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 są, jest kilka kryteriów, prawda? Widzimy tutaj zapewnienie zbawienia, nie ma żadnego problemu, ale jest, jest określenie, że te uczynki dokonane w tym naszym nowym życiu w Chrystusie zostaną osądzone przez jakąś formułę ognia, który to ogień yy, on jakby określi, co się, co, co się nadaje, a co się nie nadaje. I to, co się nadaje, zostanie nagrodzone. To, co się nie nadaje, zostanie zniszczone i ten człowiek po prostu poniesie szkodę w tej postaci, że nie otrzyma tej nagrody. Nagrody, wiecie, ja tutaj nie nie, nie, jest, to, nie jest to czas, żebym teraz mówił o tych nagrodach, natomiast y, generalnie, zasadniczo, z tymi nagrodami chodzi o y, przestrzeń władzy, którą będziemy sprawować, zarówno w tysiąc w Letnim Królestwie, jak potem w Nowym Jeruzalem, Ale nie jest to czas na to, abyśmy o tym, o tym mówili. Ale generalnie chodzi o to, że otrzymamy takie lub inne nagrody jakby w takiej ilości czy w takim wymiarze, w takiej jakości lub też w jakości innej. Kryteria w takim razie. Po pierwsze, motywy przyjaciele. To jest niezmiernie ważna sprawa. Jeżeli jesteś narodzony z Bożego Ducha, tak by pierwsza Podstawowa rzecz, to jest tak, to jest to, z jakich, na jakiej podstawie ty to robisz, jakie masz motywy. Ktoś mówi kocham. Ja mówię, ok, jakie motywy są twoje miłości? Robię to czy tamto, z jakich motywów ty to robisz, prawda? Po drugie, to jest pierwsza, Pier, pierwsza, pierwsza rzecz w tych kryteriach są motywy działań. Czyli ten ogień będzie wypróbowywał, będzie wypróbowywał motywy działań, będzie próbował nasze motywy. Motywy, na podstawie których działaliśmy. Po drugie, posłuszeństwo prawdzie chrystusowej, czyli tak naprawdę będzie wypróbowane każde nasze działanie, każde, każdy nasz tok myślowy, każde nasze posunięcie w związku z prawdą objawioną. Czyli tak jak staliśmy w prawdzie, jak przyjmowali, a wie, że prawdę przyjmujemy tylko w objawieniu, tak jak staliśmy w prawdzie, tak będziemy mieli. Wszystko, co będzie wychodziło poza prawdę, zostanie spalone. Nawet jeżeli to będzie fajne. Nawet jeżeli to będzie takie humanitarne, że robiliśmy jakieś rzeczy, ale one nie wynikały z objawienia, nie stały na tej prawdzie boże, To będzie out, pff, pff, ogień pójdzie i to wszystko zostanie Rozwalone, prawda? Nie otrzymamy nagrody za te działania, dlatego wiecie, jest tak bardzo ważną rzeczą, żebyśmy w swoim życiu tutaj robili rzeczy z objawienia. Tak? Z objawienia. Nie dlatego, że jest taka potrzeba. Wiecie, potrzeb jest wiele. Rozumiem, potrzeb jest wiele. Ale to my, my jako Kościół Boży nie odpowiadamy na potrzeby. My, Kościół żywego Boga, poruszamy się w objawieniach. Tak? Stoimy na prawdzie objawionej i wykonujemy działania związane z prawdą objawioną, a nie dlatego, że potrzeby są jakieś. I trzecie kryterium to są to jest ilość uwolnionej mocy Bożego Ducha. Rozumiecie? Nasza, nasze działania, nasza usługa, ale nie tylko usługa, też działania związane z naszym wzrostem, one są, muszą być oparte na Bożej mocy, nie na naszych naturalnych zdolnościach, bo to, jest oparte na naszych naturalnych zdolnościach, Rozumiecie? Ja to spłonie, spłonie, spłonie. Ja czasami słucham ludzi, ktoś mówi, on tak wspaniale głosi. Ale to jest, or, to jest orator, a nie kaznodzieja. Orator. To są oratorzy i namaszczeni kaznodzieje. ok? Ktoś jest oratorem, on dobrze mówi, w świecie mówił, teraz mówi. W świecie był wygadany, teraz jest wygadany. Obejrzyj sobie, jak maklerzy giełdowi nadają, człowieku. Byś go wpuścił za kazalnicę, to by wszystkich zagadał, wszystko powiedział. Tak? No co z tego? To jest makler. Rozumiesz? A więc trzecie kryterium to jest ilość uwolnionej mocy Bożego Ducha. A więc mamy motywy, po pierwsze. Po drugie posłuszeństwo prawdzie chrystusowej, prawdzie objawione. Po trzecie ilość uwolnionej mocy Bożego Ducha. Prawda? płaszczyzny, płaszczyzny teraz, dwie płaszczyzny, na których będzie, będziemy sądzeni ku nagrodom. To jest pierwsze, życie osobiste, czyli stan naszego uświęcenia, czyli zmiany duszy naszej, zmiany psychiki. Na ile zmieniliśmy naszą psychikę, prawda? Bo zmiana psychiki się wiąże ze zmianą życia później. No tak jak zmieniona jest psychika, tak po, takie potem mamy życie. Na ile zmieniliśmy swój umysł, swoje emocje, swój środek decyzyjny. Na ile my zmieniliśmy za pomocą tak? Bożej prawdy i Bożej mocy. I po drugie, służba nasza będzie, e, będzie osądzona. Tak? Również i, i te obydwie płaszczyzny na podstawie kryteriów, o których mówiliśmy wcześniej. Dobrze, więc mamy za sobą pierwszą odsłonę sądu wiecznego, czyli tą trzecią płaszczyznę, e, płaszczyznę sądu. Mamy teraz czwarty sąd. Czwarty sąd, przyjaciele, ciekawa rzecz. Sąd wieczny, druga odsłona i teraz sięgniemy do księgi Jeremiasza, księga proroka Jeremiasza, 30 rozdział, 30 rozdział, 30 rozdział, wersety od 3 do 9. Bo to idą dni, mówi Pan że odmienię los mojego ludu Izraela i Judy, mówi Pan, i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli. A oto są słowa, które wypowiedział Pan do Izraela i, i, o Izraelu i o Judzie. Tak mówi Pan. Słyszeliśmy głos trwogi, strachu i niepokoju. Pytajcie i patrzcie, czy mężczyzna może rodzić. Czemu więc widzę każdego mężczyznę, z rękami na biodrach jak urodzącej, a oblicze wszystkich zbladło. Biada, gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. I stanie się w owym dniu, mówi Pan Zastępów, złamię jarzmo na jego szyi i rozerwę jego więzy. i już go nie ujrzą cudzoziemcy. I będą służyli Panu swojemu Bogu i Dawidowi swojemu królowi, którego im wzbudzę. Druga odsłona sądu wiecznego to jest sąd utrapienia nad Izraelem podczas wielkiego ucisku. Przecież po porwaniu Kościoła i po przywołaniu duchów i dusz ludzi narodzonych z Bożego Ducha, którzy oczekiwali w niebie na, na dzień Sądu przed Trybunałem Chrystusowym, Sądu ku Nagrodą. E, po, tym, po, po tym zjawisku następuje wielki ucisk tutaj na ziemi. My, narodzeni z Bożego Ducha ludzie, już w uwielbionych ciałach będziemy przebywać w niebie, oczekując zakończenia wielkiego ucisku. Będziemy zupełnie w innej płaszczyźnie nieba, tam gdzie będziemy mogli już w naszych uwielbionych ciałach zafunkcjonować. Wiecie, że Jezus funkcjonuje w swoim uwielbionym ciele w niebie. W ciele jest w niebie. A więc jest płaszczyzna taka w niebie, taka przestrzeń, gdzie można w uwielbionym ciele, czyli w tym nowym ciele się poruszać. Bo do tej pory ludzie, którzy narodzili się z Bożego Ducha, ale umarli... Oni przebywają w niebie w swoich duszach i w swoich duchach i duszach, ale nie mają ciała i to jest inna przestrzeń nieba. Niebo to jest w ogóle ogromna przestrzeń, tak? to są wymiary przyjaciele, są różne wymiary nieba. I teraz, i teraz y, natomiast dostaniemy nowe ciała i w tych nowych ciałach będziemy tam przebywać sobie przez ten okres czasu, kiedy tu na ziemi będzie wielki ucisk. I teraz tutaj na ziemi podczas wielkiego ucisku najbardziej najbardziej, najbardziej niszczonym i szykonowanym narodem będą Żydzi. Widzimy tutaj, że jest sprowadzenie całego Izraela z powrotem do jego ziemi. A więc widzimy, że na początku to będzie cudowne, wspaniałe i wielkie. Wiecie, że początkiem wielkiego ucisku będzie to, m.in. Takim, takim sygnałem, że to już się dzieje, że, że, że, że, że, ten, że jakby... inaczej... Yy... Koniec świata, jakby ten jeden z takich głównych sygnałów końca świata to będzie to, że świątynia, świątynia Salomona zostanie odbudowana, bo Antychryst to będzie taki, taka postać, która będzie taka przyjazna Żydom na początku, że ona im, ten Antychryst powoduje, bo to będzie człowiek, który będzie miał ogromną władzę polityczną, ale będzie to tak, to tak będzie zakamuflowana postać, że ona na początku doprowadzi do tego, że że świątynia zostanie odbudowana, nawet tam dzisiaj jest ściana płaczu, gdzie jest takie największe zarzewie jakby konfliktu na ziemi, to tam zostanie odbudowana świątynia. Czyli więc jest ten początek, jest sprowadzenie całego Izraela z powrotem do jego ziemi. Czyli na początku to będzie super, wow, kurczę, idziemy wszyscy, Izrael, wiesz, potężnie tutaj się wszyscy zbieramy w jednym miejscu, odbudowa świątyni, tam w ogóle wiecie co się zacznie, składanie ofiar od nowa Bogu, cały ten system kapłański wejdzie od nowa, wiecie, to się na początku będzie takie super, i tutaj nastąpi potężne uderzenie diabła już w już zgromadzony Izrael. A więc, y, więc ten sąd to będzie czas y, narodowego zagrożenia i strasznej niedoli dla Izraela. Więc Izrael jako naród zostanie osądzony tutaj na ziemi. Rozumiesz, to będzie sąd Boży? To będzie sąd Boży. Ten sąd Boży będzie uwolniony za pomocą rozumiecie? ucisku nad tymi ludźmi to nie Bóg ich będzie uciskał ale oni będą Osądzeni. Tak samo jak, jak my na przykład dzisiaj, narodzeni z Bożego Ducha, ludzie osądzami sami siebie, no to, to, to coś nas umiera, to jest to ciężkie. Odwracamy się od czegoś, rezygnujemy z czegoś, rozumiesz? Tracimy pewne relacje, pewne kontakty, jest to bolesne. Ale, nie, ale to nie Bóg nam zadaje ten ból, tylko to, to, to jakby e, teraźniejszy wiek zły nas dociska, rozumiecie? Dociska nas i my po prostu tutaj no i, i osądzamy sami siebie. I tutaj jest rzecz odrobinę podobna, ponieważ to ten nacisk z zła jest pewnego rodzaju takim narzędziem do, do sądu. Tak samo tutaj nasza, nasza pokuta jest narzędziem do sądu, tak samo tutaj ten nacisk zła jest narzędziem sądzenia Izraela. I teraz co się dzieje? To Bóg osobiście ocali tutaj Izraela. Będzie Bóg, Bóg osobiście ich ocali. Pod koniec Wielkiego Ucisku, kiedy oni już będą dojechani totalnie, Bóg osobiście ich ocali. Oczywiście każdy Żyd osobiście będzie musiał uznać Jezusa jako Mesjasza, bo to nie będzie tak, bo Bóg będzie ocalał Izrael od całe, jakby zagrożenia pod koniec wielkiego ucisku. To będzie, to będzie wiecie, ten czas, kiedy, kiedy ucisk będzie się kończył, kiedy, kiedy tysiącletnie królestwo będzie nadchodzić. Więc, więc wtedy szatan zostanie związany, to wszystko zostanie wyluzowane, moce ciemności po prostu zostaną powiązane na tysiąc lat i tak dalej i tak dalej, wrogowie Izraela padną, ale tak czy inaczej każdy z Żydów, każdy z ludzi, bo czasami ludzie zadają pytanie, to co Żydzi nie muszą przyjąć Jezusa jako Mesjasza i pójdą do nieba, ja mówię, nie muszą, muszą, muszą, każdy człowiek musi, a więc tutaj widzimy sąd globalny nad narodem, ale oczywiście każdy Żyd z osobna będzie musiał przyjąć Jezusa jako Mesjasza, to w ogóle nie ma dwóch zdań, żeby dostać się w ogóle do nieba to jest ta odsłona, bo to musimy zobaczyć, że takie zapisy są w Biblii, to jest ten sąd utrapienia nad Izraelem. I teraz co się dzieje dalej? Mamy pi piąty sąd, piąty sąd, sąd nad nieżydowskimi nie narodami pod koniec wielkiego ucisku. Powiemy, że wielki ucisk się będzie kończył, to będzie trwało, nie wiem, jedni mówią, wiesz, jedne rozumienie jest takie, że będzie 3,5 roku, inni, że 2 razy 3,5, czyli że 7 lat ja dokładnie tego nie wiem, nie mam osobistego objawienia co do tego, wiem, że to nie będzie długi okres to będą jakieś tam kilka lat no ale to będzie masakra, wiecie, kilka lat wojny, kilka lat nieszczęść kilka lat patologii, rządów Antychrysta kilka lat, kiedy Ducha Świętego na ziemi nie będzie to w ogóle, wiecie, że tutaj będą kiedy, że, że podczas wielkiego ucisku ludzie będą się nawracać do Boga ale to nie będzie nawrócenie tego rodzaju Ten, to, to, to będzie troszkę inaczej albo tak? tu Ducha Świętego nie będzie wtedy na ziemi tak? to będzie troszeczkę podobne do działań w Starym, w Starym Testamencie kiedy, kiedy ludzie szukali Boga i jakby Duch Święty działał na nich z zewnątrz tutaj też będzie Bóg działał z zewnątrz na ludzi bo tutaj jakby nie będzie Bożego Ducha bo wiecie, że podczas porwania Kościoła z ziemi też zostanie wzięty Duch Święty żeby Duch Święty odejdzie z ziemi na czas Wielkiego Ucisku Ducha Świętego nie będzie na ziemi prawda? a więc to, te, te nawrócenia ludzi podczas Wielkiego Ucisku to też będą to też będą przyjaciele troszkę inne niż te, o których my tu mówimy. tam Nie, nie będzie. Nie będzie jakby ta, takiej koniunkcji duchowej. Będzie to, o, mm, będzie to inne. Nie można powiedzieć trudniejsze, ale będzie to inne. Będzie, będzie działanie Boga z zewnątrz, a nie z tej płaszczyzny e, ziemi, że tutaj On jest. Bo dzisiaj tutaj jest Duch Święty cały czas wszędzie. Ale podczas Wielkiego Ucisku nie będzie. No ale Wielki Ucisk się kończy. E, zbliża się tysiącletnie królestwo i następuje... Piąta odsłona. Odsłona sądu wiecznego to jest sąd nad nieżydowskimi narodami pod koniec wielkiego ucisku. Gdzie mamy to opisane? Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Ewangelia Mateusza, przyjaciele, 25 rozdział, 25 rozdział, wersety od 31 do 46, dosyć długa rzecz. Dzień Sądu zatytułowano, to ktoś tak zatytułował. A gdy przyjdzie Syn Człowiecze w chwale swojej, wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. To będzie tron, to będzie sąd przed tronem chwały Chrystusowej. To będzie zupełnie inaczej. Tutaj widzimy, już koniec ucisku i schodzi Jezus. Kto z Nim chodzi? Bo my schodzimy też, jesteśmy już tutaj przyjaciele. Będziemy ten sąd oglądać. Będziemy, rozumiesz, to będziemy już widzieć tutaj. Będziemy mieć, mieć realnie, bo to z aniołami będziemy, my też aniołowie, także i będą zgromadzone pewnie wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi, i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. No i kto to są te osły? Przepraszam, osły. Kto to są te owce, i kto to są te, te kozły? Tak? Więc to owce to są te, którzy, ci, to są ci ludzie, którzy y, m, ponawracali się do Boga podczas Wielkiego Ucisku i dali świadectwo swojego życia, yy, a zaraz, no to to, no to ciekawe, to potem powiem, ale widzimy owce to są ci, którzy się nawrócili podczas Wielkiego Ucisku, kozły nie nawróciły się. I ustawi je po jedne, jedne po prawicy, drugie po lewicy, wtedy powie król tym po swojej prawicy. Pójdźcie w błogosławieni Ojca Mego, odziedzicie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagiej, a przyodzieliście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedział mu sprawiedliwi tymi słowy. Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić, a kiedy widzieliśmy Cię przechodniem i przychodziliśmy i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię, a kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie, a król odpowiadając powie im, zaprawdę powiadam Wam, cokolwiek uczyliście, to jest ważne, uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. <grym> Kto to są ci najmniejsi z braci Jezusa? Są Żydzi. Tak? Żydzi. A więc kryteria tego sądu to będą takie, że Bóg, Jezus Chrystus, będzie sądził tych ludzi na podstawie tego, czy oni, na podstawie ich nawrócenia się do Jezusa, którego to dowodem było, pomaganie Żydom Nie, niekoniecznie bezpośrednie ale mentalne czyli zobaczcie, te, w tamtym czasie w czasie wielkiego ucisku dowodem na to, że ktoś oddał życie Bogu to, było, to, było, to, było, to będzie jednoczenie się z narodem żydowskim tak? wtedy powie tym po lewicy idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom Albo mi błaknąłem, a nie daliśmy wam. Nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić, i tak dalej, i tak dalej. Prawda? I mówi do nich w 46. I 46 jest. Aha. I 46 mówi i odejdą ci w kaźni wieczną, sprawiedliwość znać do życia wiecznego. A więc widzimy tutaj automatyczny sąd. Czyli ci, którzy, ci, którzy są. Ci, ci, którzy te owce, ci, czyli ci, którzy się nawrócili do Boga podczas wielkiego ucisku i u, jakby uwolnili e, poprzez, swoje, poprzez swoją mentalność działania, poprzez swoje poglądy, pomoc Żydom, to ci z automatu otrzymają nowe ciała, uwielbione ciała i dołączą do grupy Chrystusowej. Prawda? Rozumiesz? Czy Którzy, yy, nie, nie, od, którzy yy, nie, pomaga, nie nawrócili się do Boga I którzy szykanowali Żydów Bo każdy kto się nie nawróci do Boga Podczas wielkiego ucisku Będzie wrogiem narodu izraelskiego wrogiem Żydów. A więc ci którzy szykanowali Niszczyli naród żydowski Choćby w swoich myślach Pamiętajcie bo te kryteria Intencji i tak One są zawsze takie same To oni natychmiast też otrzymają Nowe ciała Ciała wiecznego cierpienia I od razu pójdą do Gehenny Czyli nie pójdą do tej przejściówki, do, tego, do tej krainy śmierci, prawda? Tylko od razu do Gehenny, czyli do miejsca drugiej śmierci, prawda? Do miejsca, które jest zgotowane dla szatana i jego aniołów, prawda? Więc widzimy, że kryteria tego sądu, tak? To będzie intencja wobec Żydów jako dowód oddania życia Bogu podczas wielkiego ucisku. To jest kryteria, prawda? A więc to wszystko się dzieje pod koniec Wielkiego Ucisku, sam koniec Wielkiego Ucisku i też to jest początek milenium, czyli początek tysiącletniego królestwa. Eee, opis, może zrobimy teraz opis sytuacji podczas Wielkiego Ucisku. A więc po pierwsze, ci, którzy oddali swoje życie Bogu podczas Wielkiego Ucisku, i stracili przez to swoje życie, odchodzą do Boga i odpoczywają w Nim, czyli w niebie, w jakiejś tej części nieba, aż do czasu sądu przed Wielkim Białym Tronem. To jest ciekawa rzecz. Czyli ci, którzy, ci sprawiedliwi, którzy oddają życie Bogu podczas Wielkiego Ucisku i umierają, bo są zabijani, za to niszczeni, oni idą do Boga, idą do nieba, ale jeszcze nie otrzymują nowych ciał, tylko oni tam odpoczywają. Eee a, do, będą tam aż do czasu yy, sądu, o którym będziemy później mówić jeszcze, kolejne odsłony sądu, sądu przed Wielkim Tronem, tam otrzymają yy, jako, jako ludzie Boży ciała, uwielbione ciała i, o, i, i nagrody należne im tam dostaną te nagrody i dołączą yy, do, do, do, do grupy yy, Kościoła, do grupy Sprawiedliwych, Którzy potem, e, którzy, tych, którzy zostali potem osąd, do, tych, do tych owiec, prawda, pod koniec wielkiego ucisku, oni dołączą do nich, ale później sobie odpoczną troszeczkę, prawda? Dołączą do całej grupy ciała Chrystusowego. E, ci, e, ci, którzy oddali życie Bogu podczas, e, podczas ucisku i trwali do końca tego ucisku, no to właśnie ta grupa, o której mówiłem przed chwileczką, zostaną osądzeni przez Jezusa jako przed tronem Jego chwały na podstawie intencji wobec narodu żydowskiego, dostaną nowe ciała uwielbione i już będą z Jezusem i, i, i, i z, jakby przyłączeni do Jego ciała tutaj na, na, na ziemi i będą już podczas jego Królestwa sobie, sobie rządzić razem ze wszystkimi. Hmm. A ci, którzy nie oddali życia Bogu podczas ucisku dostaną nowe ciała, ciała wiecznego cierpienia, tak jak powiedziałem, zostaną natychmiast wrzuceni do Gehenny. I tutaj zaczyna się etap tysiącletniego królestwa. Czym jest tysiącletnie królestwo? Ja bardzo krótko to powiem. Tysiącletnie królestwo to będzie jakby czas naprawy rzeczy tutaj na ziemi. To znaczy. Ciało Chrystusa, Chrystus, jakby, czy, czy Chrystus schodzi na ziemię raz, wraz z aniołami, ze swoim ciałem, czyli z Kościołem, ze sprawiedliwymi Starego Testamentu, z, ze sprawiedliwymi podczas, podczas końca Wielkiego Ucisku, którzy dotrwali, schodzi tutaj na ziemię i rozpoczyna, że tak powiem, porządki. Tyśnośletni Chrystus tutaj, Pismo Święte nam pokazuje, że w tym czasie diabeł zostaje związany na tysiąc lat wrzucony tam do otchłani, do, do takiego aresztu w cudzysłowie. I tutaj na ziemi tak naprawdę jest tysiąc lat panowania Chrystusa w sposób widzialny, w sposób bardzo fizyczny, w sposób, w sposób tutaj taki, taki materialny. Tak? I następują porządki tutaj na ziemi. Porządki, przyjaciele. I teraz te tysiącletnie królestwo, ono, ono się kończy po tysiącu lat. I, I co się dzieje? I tutaj następuje szósta odsłona sądu wiecznego. Następuje tam jakiś sąd, tak? Czytamy o tym w objawieniu Jana w 20 rozdziale. 20 rozdział Objawienia Jana, Apokalipsy Świętego Jana, wersety 7, Wersety 7 i od 7 do od 7 do 10. A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia i wyjdzie, by zwieść narody, które są cztere, na, na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzi je do boju, a liczba ich jest jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka i czyli obóz świętych, i miasto umiłowane, i spadł z nieba ogień i pochłonął ich a diabeł, który ich zwodził został zrzucony do, og do, do jeziora z ognia i siarki gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków halleluja <grytanie> teraz przyjaciele co to jest za zjawisko kim są przede wszystkim ci, których on zwiedzie ten diabeł bo za chwileczkę powiemy czego będzie ten sąd dotyczył będzie on dotyczył Dotyczy, będzie, e, diabeł będzie osądzony, fałszywy prorok, będzie osądzony też antychryst, no i ludy, które on zwiódł. Kim one będą? No to nie będzie Kościół, nie będą to sprawiedliwi Starego Przymierza, nie będą to też ludzie, którzy oddali życie Bogu pod, i, i dotrwali do końca ucisku, bo to e, są sprawiedliwi. Tak? To, są, to są ci sprawiedliwi i to jest ta grupa Chrystusowa. To, to jesteśmy my, czyli ciało Chrystusa, Jego oblubienica. A więc kim oni są? No jest to ciekawa rzecz. Tutaj no tutaj nie ma do końca takiej pewności, kim będą te narody. Ale możemy mieć zrozumienie takie. Coś nam Biblia podpowiada na ten temat. To jest Księga Izajasza, 65 rozdział. Księga Izajasza, przyjaciele, 65 rozdział, werset 20. I tutaj jest taka rzecz i nie będzie już tam niemowlęcia które by żyło tylko kilka dni ani starca, który by nie dożył swojego wieku gdyż za młodzieńca będzie uchodził kto umrze jako stuletni a kto grzeszy dopiero tysiąc, mając 100 ma, lat będzie dotknięty klątwą a więc widzimy taki zapis tam troszeczkę jest więcej na ten temat ale nie mamy na to czasu i przestrzeni żeby to rozważać Chodzi o to, że jest to zapis tego, co się będzie działo podczas tego tysiącletniego królestwa. tutaj Izajasz dostaje taki wgląd i widzimy, że tam będą jakieś zjawiska patologiczne. Ale kim będą ci no, ludzie, którzy potem od, poddadzą się jednak diabłu? No, będzie to albo, będą to albo potomkowie sprawiedliwych, przyjaciele, potomkowie sprawiedliwych, albo, to jest też ciekawą rzeczą, to jest moje subiektywne odczucie, He, albo muszę zrobić takie założenie, że będą to nieznane nam cywilizacje, którymi Boży ludzie będą zarządzać. A więc będą to być może potomkowie sprawiedliwych, albo nieznane nam cywilizacje pozaziemskie, którymi jako ciało Chrystusa będziemy zarządzać. No to oni pójdą, to są, to są ci, ci ludzie zwani jako Go, grupa Goga i Magoga. Więc oni pójdą za szatanem, który zostanie tam rozwiązany pod, pod koniec tego tysiącletniego Królestwa. I teraz następuje sąd. Ten sąd to jest natychmiastowa, to jest takie natychmiastowe, natychmiastowe, natychmiastowe uderzenie Bożego ognia w nich, podczas uderzenia tego Bożego ognia. Czym je będzie ten ogień, jest, to, to jest niewyjaśnione dla mnie, nie rozumiem tego. Nie mam tego objawionego, inaczej nie przyjąłem takiego objawienia, nie wiem nic na temat więcej, ale tenże ogień, te zjawisko, tak? ono natychmiast, natychmiast strąci diabła i wszystkich jego popleczników demonicznych i ludzkich do Gehenny. Ludzcy poplecznicy otrzymają e, natychmiast, zostaną przemieni ich ciała zostaną przemienione w ciała wiecznego cierpienia. To wszystko od razu spadnie, wiecie, to w ogóle będzie jazda, to się, to tam, tam, tam będzie ta wielka walka pod Armagedonem, wiecie, to będzie, natomiast to będzie coś, coś, co po prostu będzie szybkie, potężne, ten sąd Bożego Ognia spadający na to wszystko i rozwalający to dokumentnie, więc widzimy taki sąd, to, to, ten szósty sąd, sąd wieczny. No i mamy siódmy sąd, siódmy sąd, ostatni sąd, jakby on ten sąd zamykający całość zjawiska, jeżeli chodzi o sądy Boże. Mamy objawienie Jana, dwudziesty rozdział, objawienie Jana, czy też apokalipsa świętego Jana, przyjaciele, dwudziesty rozdział od jedenastego,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 i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, ten został wrzucony do jeziora ognistego. A więc siódma odsłona. Jakby, jakby siódma, siódma przestrzeń sądu, ta ostatnia odsłona. Um, sąd nad pozostałymi umarłymi. A więc to jest sąd gdzie stają na ten sąd ludzie, którzy byli niezależni od Boga. Um, I również stają na ten sąd ci, którzy umarli podczas Wielkiego Ucisku. Ci, którzy umarli podczas Wielkiego a, a, a oddali życie Bogu. To jest ważne, prawda? Więc ci, którzy umarli podczas Wielkiego Ucisku i oddali życie Bogu, to oni są zapisani w tej Księdze Życia. Prawda? I teraz ta Księga Życia zostaje otworzona, oni zostają tutaj tej księdze odnalezieni, otrzymują na podstawie y, y, i tu teraz otrzymują nowe uwielbione ciała, otrzymują nagrody, prawda? Bo ich uczynki tutaj są zapisane w tej księdze uczynków, w tej drugiej księdze uczynków, oni otrzymują nagrody według tych uczynków i oni dołączają, dołączają tutaj do, do, do grupy y, y, y, obróbiennicy Chrystusowej, no a ludzie, którzy byli niezależni od Boga, którzy nie oddali życia Bogu na przestrzeni wieków, którzy nie szukali Boga, Którzy nigdy, którzy jakby w czasie starego przymierza, nigdy, nigdy nie, nie, nie, nie szukali Boga, którzy nigdy, że tak powiem, nie interesowali się, jakby nie przyjęli żadnego światła, prawda? Wiecie, Bóg zawsze czekał, żeby człowiek troszkę chciał, Choćby tylko trochę światła dostał, bo potem by sobie czekał najwyżej, tak jak mówiłem w poprzednich nauczaniach, czekałby sobie na objawienie Chrystusa w zaświatach. Ale oni nie chcieli. Potem też ci, którzy w, w, w czasie Nowego Przymierza, oni, oni tutaj y, nie, nie oddaliście Jezusowi. Czyli w tym czasie, kiedy my głosimy Chrystusa, oni, oni nie, nie oddali się Jezusowi. W tym czasie, kiedy ciało Chrystusa na ziemi głosi Ewangelię. E, więc ci wszyscy oni na podstawie swoich uczynków zostają sądzeni I otrzymują nowe ciała, ciała wiecznego cierpienia, przyjaciele, i oni, i oni zostają w tych nowych ciałach wiecznego cierpienia wrzuceni do drugiej śmierci. Każdy otrzymuje, każdy otrzymuje cierpienie według uczynków swoich. Bo to jest w ogóle ważne, że w tej drugiej śmierci, w tej gehennie każdy człowiek, każde stworzenie będzie, będzie cierpiało według, według uczynków swoich. Tak jak człowiek zasłużył na ziemi, tak będzie cierpiał w tej drugiej śmierci. Czyli widzimy zamknięcie całego tematu całego tematu sądów. No i potem wiemy, że następuje że następuje 21-22 rozdział Księgi Objawienia, że następuje zupełne Zniszczenie Ziemi, zupełne zniszczenie nieba, albo po co niebo? Tam nikogo nie ma już. Rozumiecie o co tu chodzi? To w ogóle jest ponad, ponad, ponad, jakby zrozumienie nasze, ale jest nowe niebo i nowa Ziemia następuje. Zostaje stworzona. To jest zupełnie coś nowego, czyli obecna Ziemia i obecne niebo, one zostaną zutylizowane, zniszczone zupełnie. Od zutylizowanej powstanie nowe niebo i nowa Ziemia. Będzie też na Ziemi... Z nowe Będzie na ziemi Nowe Jeruzalem, czyli potężne wielkie miasta. Ja dzisiaj nie będę o tym mówił, bo, bo, to, bo, to, bo to nie jest to, ale chodzi o to, że kiedy kończą się sądy zaczyna się coś nowego, coś nowego przyjacielu. A więc mamy nowe niebo, nowe ziemię, nową ziemię po tych sądach, Nowe Jeruzalem, no i wieczne życie z Bogiem, tak? Tutaj zjednoczenie tej, tej oblubienicy z Bogiem, prawda? Więc to, to tak wyglądają sądy. Ja na końcu, kochani, chcę Wam przeczytać z listu do Rzymian, 11 rozdział, 33 werset, co dla mnie też jest takie tutaj takie bardzo, bardzo z, z, takie przeżywalne teraz. prawda że Ja tak, tak, tak doświadczam tego, jak to, to, to tu jest napisane. To 11 rozdział, 33 werset to mówi do nas o głębokości, bogactwa i mądrości i poznania Boga jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego, wiecie, ja, ja, coś, ja powiedziałem Wam o tych sądach, ale jest to coś, czego ja też dotykam yy, swoim duchem, no tym się z Wami podzieliłem, bo, bo jest to dla mnie wielkie, jest to dla mnie wielkie, ale, ale to, co wiem, to co, to, co dostałem od Boga i to, co Wam przekazałem, to w moim życiu spowodowało, że zmieniło się zupełnie moje postrzeganie całokształtu sądów bożych. Obejrzałem to sobie w duchu, widzę to bardzo dobrze i chciałbym Cię zachęcić, żebyś korzystał z tego, co powiedziałem na temat bożych sądów, żebyś rozbudowywał swoje życie duchowe. Przyjaciele, to jest ostatnia z naszych, z naszych lekcji na temat podstaw chrześcijańskiej nauki. No To takie podstawy chrześcijańskiej nauki, przyjaciele podstawy, które, o których Wam mówiłem od początku, czyli czyli, czyli, czyli, czyli, czyli, czyli to, co w, tych, co w tych sześciu odcinkach zostało, zostało zawarte. Przypomnę Wam, kochani, jak to, jak to poszło. Czyli pierwszy, pierwsza podstawa nauki chrześcijańskiej to jest odwrócenie się od martwych uczynków. Tak? Następnie to jest Przepraszam, wiara w Boga, czy też ufanie w Bogu, ufanie Bogu, następnie to jest trzecia rzecz, to jest nauka o obmywaniach, czyli o chrztach, następnie to jest czwarta rzecz, nauka o składaniu rąk, piąta rzecz to jest ma, e, nauka o powstaniu z martwych, o zmartwychwstaniu i szósta przestrzeń to jest nauka o sądach wiecznych. Chciałbym, żebyście te rzeczy przerabiali sobie, żebyście je trawili duchowo i żeby one przynosiły Wam jak najwięcej korzyści. Dziękuję, że, że, że zechcieliście tych wszystkich lekcji wysłuchać, przyswoić je. Chciałem teraz podziękować Bogu za to, co, że, że to w ogóle mogło powstać. Ojcze, dziękuję Ci za te lekcje, za te, za te podstawy chrześcijańskiej nauki, za to, że mogłem to przekazać ludziom, za to, że to, co włożyłeś do mojego ducha, zostało uwolnione. Ojcze, ja Modlę się teraz w imieniu Jezusa, aby ci ludzie, którzy to przyjmują, oni byli błogosławieni, Ojcze, tysiąckrotnie bardziej, niż ja zostałem pobłogosławiony tym Słowem, Ojcze. Dziękuję Ci, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Przyjaciele, jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się, o rzeczach związanych z Królestwem Bożym, z życiem w Duchu Świętym, o sprawach związanych z Bogiem. Zachęcam do tego, żebyście wchodzili na mój, na mój kanał na YouTubie. Wystarczy, że wbijecie nazwisko Ceroński czy też Ceronski i, i, i, i wszyscy, dostaniecie tam tysiące różnego rodzaju filmów, nauczań, głoszeń, poselstw, ewangelizacji, świadectw, różnego rodzaju cudów, znaków Bożych. Zachęcam też do tego, abyście wchodzili na, na, na, nasze, na profile naszych służb na Facebooku. Ewangelista Artur Ceroński, nauczyciel Słowa Bożego Artur Ceroński, Armia Jezusa Chrystusa, Perspektywa Prorocza Agata Cerońska, Chrześcijański Zespół Apostolski, Obóz Boży, Szkoły Wiary, też jest taki profil, Kościół Mocy. Który jest, który jest profilem naszego, na, na naszego kościoła, naszej wspólnoty w Warszawie. Zachęcam do wchodzenia na, na stronę nasze, na naszego kościoła tutaj w Warszawie. Kościoła, który się nazywa Kościół Mocy. Strona nazywa się Kościółmocy.pl. Zachęcam do wchodzenia na strony kościołów, które są związane z zespołem apostolskim. Obóz Boży, to wszystko jest dostępne w internecie. Można sobie to wszystko obejrzeć, znaleźć tam są też kontakty do ludzi z całej Polski również, do, do ludzi z zagranicy, którzy którzy są w naszym zespole apostolskim. Zachęcam też do, do wchodzenia na nasz portal internetowy, gdzie mamy dużo nauczań i głoszeń. Nazywa się portalżycie.pl Zachęcam do tego, żebyście korzystali z księgarni internetowej, którą mamy, nazywa się ona księgarnia Jozue. Strona do niej to jest jozue.pl Zachęcam też, żebyście zaczęli się, się interesować fundacją Fundacją Zwycięzcy. Znajdziecie ją na stronie zwycięzcy.org. To są wszystko rzeczy, które, które robimy dzięki Bożej Łasce, którymi szerzymy Królestwo Boże. Także życzę Wam wszystkiego dobrego i Wam Bóg błogosławi. Amen.